Między nauczaniem a wypełnianiem zawsze są luki, zdarzają się, a bywa tak, że są przepaście. I no nic nie da najlepsze nauczanie, jeśli nie wejdzie do serca, jeśli się tutaj nie rozkrzewi to słowo, jeśli przez Ducha Świętego nie zostanie wzbudzone, nie wyrośnie i nie wyda owocu, nie wyda plonu. Czy to 30, czy 60, czy stukrotnego. Wiem, że w najlepszym nawet sercu, najbardziej pogobojnym, bywają dni, bywają okresy, kiedy zbiera się właśnie taka mgła. Jak dzisiaj nad Wejherowem, ale to jest od półczyna. Do Wejherowa i dalej chyba też. I chciałbym moim pragnieniem jest, by trochę chociaż tej mgły rozwiać. I to, o czym chcę się dzielić, to bardziej może wynika z tego, co sam przeżywałem, przeżywam. W zasadzie większość mojego, mojej usługi, moich usług jest, jest w oparciu o to, co sam dożywam z Panem, do czego mnie przekonuje Pan, Słowo Boże. I co wiem, doświadczam w swoim życiu, że jest, że jest prawdą, że się spełnia, że, że się re realizuje. A dzięki, dzięki Bożej Łasce mogę powiedzieć, że ze zdumieniem stwierdzam, że wszystko, co jest zapisane w Bożym, wszystko, co Bóg kieruje do nas, jest cudowne, jest błogosławione, jest piękne. I spełnia się. I spełnia się. Temu, kto wierzy, temu, kto tego pragnie, temu, kto chce tym żyć. Bóg w cudowny sposób prowadzi, Bóg w cudowny sposób dopomaga i spełniają się te słowa, one są prawdziwe, po prostu są prawdziwe, wszystkie. Boże drogi są prawdziwe, to są prawdziwe drogi. Chociaż tak dla wielu wydaje się dziwne, aż nieosiągalne, aż nierealne, nie, to nieprawda. Bóg nic nie stawia ponad nasze możliwości i, i nigdy, nigdy nie chciał, bo wie z kim ma do czynienia. Wie, że nie przyszedł do bohaterów, że nie przyszedł do takich jak Goliat silnych, mocnych. Przychodzi do tych, którzy są słabi, chorzy, biedni, ubodzy, ślepi, nadzy. Takich wyciąga, takich uczy niezwykłego życia, swojego życia, bożego życia. Daje im takie życie. Kochani, gdybym zadał wam takie bardzo proste pytanie, w jakim celu Jezus przyszedł na tą ziemię? Co byście mi odpowiedzieli? Nie odpowiadajcie, bo wiem, że zawsze jest, e, czujecie się skrępowani, co on myśli, nie? <śmiech> Można nie trafić. A w jakim celu Pan Jezus przyszedł na ziemię? Ale gdybyście nie byli poddani żadnemu stresowi, to prawdopodobnie 90% by odpowiedziało, no w jakim celu? Umrzeć za nasze grzechy, odkupić nas, dać nam życie wieczne. Amen. I jest to prawda. Tylko to było celem? No nie, było jeszcze parę innych rzeczy. Aha. I, I sami zobaczycie, czy, czy ta rzecz, o której dzisiaj chcę mówić, czy przyszła wam teraz na, na myśl, na serca, albo kiedykolwiek. Znamy dobrze takie wielkie, wspaniałe wizje zapisane w Starym Testamencie mówiące o Jezusie Chrystusie, albo przedstawiające Jezusa Chrystusa. dotyczące jego i, i dzieła, które, które miał wykonać. Ja tylko tak dla przypomnienia. Izajasz miał dwie wizje, o dwóch powiemy, ale może nawet nie musicie otwierać, bo nie będę czytał całego frag fragmentu, ale w dziewiątym rozdziale przedstawia wizję Narodzenia Pańskiego. Akurat stoimy przed przed okresem, gdzie ludzie będą odchodzić święto, będą wspominać może, no nie wiem, czy Jezusa Chrystusa, w zasadzie świat nie będzie wspominał Jezusa Chrystusa, ale wielu chrześcijan będzie wspominać narodzenie Jezusa Chrystusa. I Izajasz ma taką wizję, lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie nad mieszkańcami krainy mroków, zabłyśnie światłość, udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość bo jarzmo ciążące na nim, na drąg na jego plecach człowieka połamiesz. Albowiem Dziecie narodziło się nam, Syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju, potężna będzie władza, i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki, dokona tego żarliwość Pana zastępów. Piękna wizja Pana Jezusa. To zrozumiacie to? Czy myślicie, że mogłoby się obejść bez takiej wizji, albo czy może myślicie, że ta wizja jest no, niepotrzebna wcale? Nie, ona w jakiś sposób oddaje oddaje to, ten, ten dar, który Bóg posłał, to dzieło, o którym Bóg myślał. Zwróćcie uwagę też tylko tak, tak powiem na, na, na razie, że tu jest napisane, że, że potężna będzie władza i pokój w Jego Królestwie, gdyż, gdyż, Utrwali ją władzę i pokój, gdyż utrwali ją na czym? I oprze na czym? I wiecie, zaskoczenie, nie na łasce, nie na przebaczeniu, nie na darowaniu, nie na miłości, nie na dobroci. Akurat użył Bóg innych słów, całkiem innych powiem, od tych, które lubimy. I oprze ją na prawie i sprawiedliwości. O, a myśleliśmy, że prawo minęło. O, oddychamy z ulgą, bo skończył się zakon przepisów, ustaw. Oprze ją na prawie i sprawiedliwości. Dlatego będzie potężna władza i dlatego będzie pokój bez końca. Bo oparty na prawie i sprawiedliwości. Bracia i siostry, jak zaczniemy budować swój pokój, w Chrystusie, jak zaczniemy budować swoje życie na Bożej sprawiedliwości, na Bożym prawie będzie potężny. Jak będziemy chcieli budować nasz pokój jedynie na przebaczeniu, jedynie na przepraszaniu, jedynie na łasce Bożej, będzie bardzo zwiewny, bardzo ulotny. Raz będzie, będziesz odchodzić od krzyża pojednany z Bogiem, znowu przebaczony Twoje, będziesz odchodził w euforii, będziesz odchodził wielkiej radości może, będziesz się cieszył, będziesz mówił mam pokój, a za chwilę go stracisz. Będziesz go znowu szukał, będziesz go znowu szukała. Ale jeśli zaczniesz opierać swoje życie z Bogiem na prawie Bożym, na sprawiedliwości Bożej, na sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, jeśli zaczniesz się uczyć tego, sprawiedliwego życia, sprawiedliwego życia według Boga, nie według nas, jeśli tego zaczniemy się uczyć, zaczniemy to wdrażać w nasze życie, okaże się, że ten pokój będzie naprawdę, dostrzeżysz to, że to jest potężny pokój. Dostrzeżysz to, że to jest wspaniała sprawiedliwość Boża. Dostrzeżysz to, że to bardzo mocno stoi że to bardzo mocno stoi, że nikt tego poruszyć nie może. Szatan tego nie może poruszyć, świat tego nie może poruszyć. Mój wewnętrzny człowiek, stary Adam, nie może tego zniszczyć, nie może tym zachwiać, chociaż wiele razy te porządliwości ciała starają się zachwiać ten pokój, starają się zniweczyć tą sprawiedliwość Bożą, poprowadzić nas śladami innymi, naszą sprawiedliwością, tą, którą dobrze znamy, którą kiedyś się kierowaliśmy ale nie ruszy jej, nie ruszy, gdy zaczniesz opierać. Inna wizja, przepiękna wizja, zachwycająca powiem, dobrego pasterza, Ezechiel ją ma w 34 rozdziale. <śmiech> Czytamy tak, gdyż tak mówi wszechmocny od 11 wiersza, czytam, tak, tak mówi wszechmocny Pan, oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Oto ja sam, dość już pasterzy, których ustanawiałem, dość. Nie spełnili tego, co chciałem. Często było tak, że szukali swego, a nie tego, co owiec. Ale przychodzi czas, ja sam zatroszczę się o moje owce. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. 15 wiersz. Ja sam będę pas moje owce i ja sam ułożę ich na legowisku, mówi wszechmocny Pan. Czy nie piękna wizja? Czy nie cudowna? Czy chcielibyśmy ją odrzucić? Powiedzieć, o, a po co to Bóg umieścił? Nie, cudownie uzupełnia obraz Jezusa Chrystusa, prawda? Jezus powiedział, ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz, życie swoje kładzie za owce. Dzisiaj będziemy mieli szczególną społeczność i wspominać będziemy ten moment, kiedy ten dobry pasterz położył swoje życie za swoje owce, za mnie i za ciebie. Piękna wizja, cudowna. Inna wizja, zapisana w Izajasza, również przez proroka Izajasza i powiem też na czasie dzisiaj, gdyż mamy wieczerze pańską przed nami, 53 rozdział, kto uwierzył w wieści naszej, a ramię Pana komu się objawiło, wizja baranka Bożego, tego ofiarowanego, tego postawionego do ofiary, zgardzony był trzeci wiersz i opuszczony przez ludzi, Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu, jak ten, przed którym zakrywa się twarz, wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Lecz on choroby nasze nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. Zraniony jest za nasze występki, starty za nasze winy za nasze winy. Wszyscy, jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. To on o nas, to my. A Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Wyobrażacie sobie życie chrześcijańskie bez w ogóle powstanie chrześcijaństwa, bez tej wizji? Ona się, to nie była tylko sama wizja, wiecie? Ona się spełniła, ona się objawiła. Chrystus przyszedł i, i dokładnie to się spełniło. Taka przejmująca, niezwykle przejmująca, dramatyczna, wyzwalająca w nas miłość do Jezusa. I chcę... Razem z wami spojrzeć na jeszcze jedną wizję dotyczącą dzieła Jezusa Chrystusa. Tego po co Jezus Chrystus przyszedł. Zapisana w ostatniej księdze Starego Testamentu, w księdze Malachiasza. <śmiech> Pierwsze cztery wiersze. Trzeci rozdział Księgi Malachiasza. Oto ja posyłam mojego anioła, aby mi przygotował drogę przede mną. Kto to jest? O kim mowa? O Janie Chrzcicielu. Dokładnie Jezus powtórzył te słowa, prawda? I on mówił tak o sobie. Jan Chrzciciel. Potem nagle przyjdzie do swej świątyni Pan. Kto? Jezus Chrystus. Którego oczekujecie? To jest anioł przymierza, którego pragniecie. Tak? To jest krew moja nowego przymierza. Wiecznego przymierza. Przyszedł. <śmiech> Zaiste, on przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże dziwne pytania? Przecież to nie wymaga odwagi. Kto się ostoi, kto będzie mógł znieść? Przecież Jezus to jest pełen miłości, pełen łaski. To jest ten, który daruje, ten, który przebacza, ten, który uzdrawia, ten, który woła do siebie, ten, który poświęca czas tłumom. O co chodzi? Kto będzie mógł się ostać przed Nim? Kto będzie mógł stać przed Nim? Kto to wytrzyma? Przecież to jest sama płynąca miłość, ciepło, dobroć Boża. Ale jednak pytanie jest... Zasadne. Kto się ostoi, gdy się ukaże? Gdyż jest on jak ogień odlewacza. Jak łuk foluszników. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Czy widzieliście kiedyś, bo ja nie wiem, ługu foluszników, nie, nigdy nie byłem w takim zakładzie, może bardzo mało, ale, ale widziałem... Nieraz, jak jest, jak jest ogień odlewacza, dajemy nieraz na złom, sami zwozimy rzeczy, które są okropne, no straszne. Leżą w ziemi, na ziemi lata, wiedziesz je, wiesz, że one zostaną wrzucone do pieca chłodniczego i wypłynie wspaniała, lśniąca stal. Widzieliście na pewno spust pieca hutniczego, prawda? Kiedy przebijają tą, ten otwór wyłożony szamotem, długą sztang, taką sztangą, tak? przecież buchają z iskry, bucha, bucha żar. Oni są w specjalnych ubiorach, tak? <śmiech> Mimo tego, że z daleka, z odległości kilku metrów to robią, to jeszcze chroni ich i twarz, i głowę, i całe ciało, specjalne, specjalne fartuchy. Jezus jest jak ogień odlewacza. Kto go zna takim? Kto zadrżał przed nim? Ja powiem Ci, kiedy zadrżałeś przed nim? Dla kogo on jest jak ogień odlewacza? Dla bezbożników? Czy to jest mowa o sądzie, kiedy przyjdzie ten końcowy sąd i wszyscy staną i faktycznie wszyscy upadną. Ale to nie jest mowa o sądzie ostatecznym. To jest mowa o Jezusie, który, gdy przyjdzie na ziemię, zaiste On przyjdzie usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił kogo? Nie sądził grzeszników, ale będzie sądził, będzie wytapiał i czyścił srebro, będzie czyścił synów lewiego. Och, <śmiech> powiem, tych, tych przy samym Bogu, najbliżej Boga stojących. No tych, swoich, tych wybranych. I będzie ich płukał jak złoto i srebro. Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro i złoto. Czy, czy doświadczyłeś takiego Jezusa? Czy On w ogóle taki był? Czy to jest jakaś wizja no, niepasująca w ogóle do Jezusa? Bracia i siostry, oczyszczenie, Boże oczyszczenie, ten tygiel, o którym tu jest mowa, ten ogień odlewacza, ten łuk folusznika, <śmiech> według mojego zrozumienia, to jest główny proces, jakiemu podlegamy w naszym chrześcijańskim życiu. Główny proces. Najważniejsze wydarzenie, nie mylcie tego, z najważniejszym wydarzeniem naszego życia, najważ, naj, najważniejszą chwilą naszego życia, nie mylcie tego. Kiedy spotkaliśmy Jezusa, kiedy upadliśmy przed Nim jako grzesznicy, kiedy wyznaliśmy Mu swoje grzechy, kiedy powiedzieliśmy Panie, przebacz i kiedy nam Chrystus przebaczył, kiedy narodziliśmy się na nowo z ducha i z prawdy, nie mylmy tego. To jest wydarzenie najważniejsze, Największe. Ale ja nie mówię o wydarzeniu. Ja mówię o procesie. Najważniejszy proces chrześcijańskiego życia, naszego życia, to oczyszczanie. Temu służy nauczanie. To jest bardzo ważne, prawda? Jeśli, jeśli chrześcijanin nie, nie uczy się To nie chodzi o to, żeby nauczyć się w sensie na pamięć trzech wierszy czy trzech rozdziałów albo na wszystkich przykazań Pana Jezusa albo wszystkich słów. Nie, nie. Nauczanie to, żeby się nauczyć tak żyć, wypełniać to słowo, tak? To jest nauczanie. <śmiech> tak byśmy szybko się nauczyli. Gdyby chodziło tylko o to, żeby poznać, żeby to do, tutaj do, do mózgu naszego doszło, żebyśmy byli mądrzy i żebyśmy wiedzieli o takie nauczanie, o wiedzę. Nie, nie. Nauczanie to jest... Przekazywanie nam tej prawdy, ale też nauczenie nas żyć, wypełnianie Bożych przykazań. Temu służy nauczanie, oczyszczaniu naszemu służy nauczanie. Temu służy naśladowanie Jezusa Chrystusa. Naśladowanie, całe życie mamy naśladować Jezusa Chrystusa biorąc swój krzyż, zapierając się samych siebie, nie żyjąc według siebie, nie żyjąc według swoich, swojej sprawiedliwości, według swoich porządliwości, według swoich rządz, ale według słów bożych, żyć tak jak Jezus Chrystus żył. Temu To, to też służy oczyszczeniu naszemu, przemianie naszej, wzrostowi naszemu. <śmiech> Oczyszczanie to proces, o którym Jan Chrzciciel powiedział, mnie musi ubywać, a On musi wzrastać. Bóg musi oczyścić coś, żeby mógł tam włożyć swoje. Bóg musi oczyścić całe serce, żeby całe serce było zajęte Chrystusem, zajęte Bogiem i oddane Bogu. Drodzy, czy wiecie, dlaczego nieraz jest szukamy Jezusa w sobie i nie możemy Go znaleźć? Bo w sercu Go nie możemy widzieć, bo serce jest zajęte czym innym, nie Bożym, może naszym, może tym, co jest w świecie. I naprawdę nie ma się co dziwić. Jeśli serce będzie zajęte rzeczami ziemskimi, nie będzie tam Boga, nie znajdziesz tam Jezusa. On nie jest, powiem, on nie jest taki, że on też się wciśnie. On nie chce dzielić trądu z nikim. I nie dzieli. Czy Pan Jezus Chrystus. Czy znamy go jako tego odlewacza? Czy, czy znamy, czy doświadczamy tego ognia odlewacza? Czy doświadczamy tego, kiedy jesteśmy przed, że jesteśmy przetapiani? Czy czujemy, czuliśmy ten ogień, który nas naprawdę pali, jak ten piec hutniczy Spala nasze życie. Spala nasze ja. Wiecie, jaki musi być potężny ogień, żeby spalił nasze ja? Czy wyobrażacie sobie, jaki musi być potężny ogień, żeby spalił na przykład obrazę żony? Obraziła się. Miała powody, ale się tak obraziła, że ja się uśmiecham, ja próbuję. Jeszcze gorzej. Jak mogę pojednać się? Jak mogę, jak mogę żeby wróciło to, co, co stracono? Jak mogę? Czy wiecie, jaki musi być potężny ogień? Twoje, powiem, twoje takie już, powiem, maślane oczy <śmiech> nie pomagają. Twoje łagodne słowa już nie pomagają, bo najwyżej ci odwartnie, a wczoraj to co? Nie pomagają, nie dają rady. Miód na Twoich ustach nie daje rady. Wow! A Bóg ma ogień, a Bóg ma ogień, który spali jej zawziętość. Spali, przetopi. Tardza powlekająca jej serce, jej uczucie. śladu po niej. Tylko iskry będą lecieć w koło, a płynąć będzie czysta stal. Albo z drugiej strony, czy wiesz, i powie nie, jedna siostra powie, wiem, co za ogień musi być, żeby spalić hardość męża, żeby jego obrazę ponoć jest tak, że, bo przynajmniej w moim małżeństwie tak jest, że że ja dłużej no, umiem nosić, umiałem nosić, na szczęście już umiałem nosić obrazę. Trudniej mi było się przełamać. Mężczyzna zraniony, on jest taki, no i wiele, wiele świadectw, jeśli rozmawiamy, jeśli wiemy, to jest przeważnie tak, że, że, że, że kobieta szybciej chce się pojednać, nie, nie lubi, nie, ciężko jest zbyt ciężko jej jest nosić, nosić nawet gniew, nosić krzywdę, znosić krzywdę, szybciej chce wrócić. Niewielu jest, to są wyjątki. Mężczyzna jak się zaweźmie, jak mu dokuczysz, jak mu dopieczysz, jak go zawiedziesz. Wiecie jaki musi być ogień, żeby jego zmienił? żeby go oczyścił ze złości, z obrazy, bo to jest grzech, to jest tarca. To musi być potężny ogień. Bóg ma taki ogień. Jezus ma taki ogień. I chwała Bogu, że On usiadł, aby wytapiać i czyścić srebro. Ale jest ważne pytanie, bardzo ważne. Kto się ostoi przy tym ogniu? Kto wytrzyma? Lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I możesz sobie przypomnieć takie wydarzenia. Najczęściej one dzieją się w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie. Możesz sobie przypomnieć, kiedy właśnie coś takiego zaistniało, miałeś się uniżyć. Wiedziałeś, że wisi nad tobą Boży wyrok. Niech słońce nie zachodzi na gniew wasz. Słońce schyliło się ku zachodowi, a ty mimo, że jesteś bogobojnym człowiekiem, że jesteś wierzącym, że byłeś wierzącym, że byłeś chrześcijaninem, że kochałeś Jezusa, że chciałeś być Mu wierny. Słońce jest coraz niżej i niżej, a Ty nie mogłeś porzucić swojego gniewu. Nie chciałeś go porzucić. Paliło Cię to sercu. Idź i przeproś. Idź i unisz się. Idź i unisz się. I to był głos odlewacza. I to było wezwanie Jezusa Chrystusa, przyjdź do mnie, przyjdź do mnie, ja mam ogień, przyjdź do mojego ognia, przyjdź, ale nie ostałeś się, słońce zaszło, położyłeś się niepojednany, nie ostałeś się, kto się ostoi przy tym ogniu, on pali, on pali i trawi twoje ja. On pra, pali i trawi twoją duszę. On przez to ją oczyszcza. Gdybyś wytrwał, gdybyś, gdybyś to zniósł, gdybyś poszedł i się uniżył, wbrew, o jak to ciężko, o jak to ciężko, zaprzeć się siebie, o jak to ciężko wziąć krzyż, swój krzyż, o jak to ciężko. Nie dziwisz się wtedy, że Jezus tam w Getsemane wołał Ojcze mój, niech mi minie ten krzyż. Trochę więcej zrozumiesz, jak ciężko mu było. Nie tak jak mi, nie tak jak Tobie. Strasznie ciężko. Naprawdę, to tak, jak się, tak jakby się traciło życie. Bo to się traci życie. Amen. To się traci swoje życie. To z tej, tej twardej gliny, mojej gliny. I cóż, że twarda? Taki jestem. No dobrze mi z tym? Nawet mówią, o, Pan Bóg wie, że ja jestem taka twarda glina. Pan Bóg wie, że ja jestem grzesznikiem. No jestem grzesznikiem. A kto nie jest grzesznikiem? A, Ale twarda glina i bezczelna jeszcze. Tak. Wiecie, mam takiego, no wielu takich, a z tego rejonu jakoś, nowych znajomych. Taki jeden wspaniały brat był u nas na kuracji. Bardzo fajny, bardzo fajny Nie znacie go prawdopodobnie. A nawet gdyby to nie będę przez I naprawdę gorliwy, kochający Pana Jezusa. I kiedy, kiedy dzwoni i rozmawiamy na Boże sprawy, na Boże tematy. On no przynajmniej kilka razy powie, jestem grzesznikiem, bo wszyscy, bo któż z nas nie jest grzesznikiem, jesteśmy grzesznikami. I on bardzo fajnie mówi o miłości do Boga, oddaniu dla Boga, jak go, jak go lubię słuchać, ale jak on mówi mi to, jestem grzesznikiem, bo jesteśmy grzesznikami, to mi, <śmiech> nie chce mi się, no. Muszę mu, jeszcze, jeszcze mu nie odważyłem się, powiedzieć, ale no może im powiedziałem raz, ale, ale ostatnio mówił był, był bardzo przygnębiony, więc nie chciałem mu tego mówić. Nie mów, jestem grzesznikiem. Ale wiecie, jak się fajnie nam przyznaje do tego, że jesteśmy grzesznikami. Jak to fajnie serce się tak, ach, jestem grzesznikiem. Bo wtedy ta twarda glina kanciasta zostaje zachowana. A przyjdź do Jezusa, który jest gardzarzem, tu był taki obrazek jeden, tak, koła garncarskiego. I widzieliście glinę, którą garncarz podnosi? To jest normalna glina, z pola wykopana, ze skarpy wykopana, w wiatrze, szpadlem. Nie chce się odkleić od tego szpadla, więc tak pach, trzeba strzelić. I teraz kiedy on kładzie, i kiedy to tam, tam taki był piękny taki, taki... Takie naczynie, a widzieliśmy to tak, jak, jak, jak, to, jak ta glina się staje miękka w ręku garncarza, jak ta glina się staje miękka. Ja jak kiedyś powiedziałem, powiedz czy jest tam jakakolwiek część tej gliny, która została na swoim miejscu. Nie ma ani jednej cząstki tej gliny, która została na swoim miejscu. Wszystko jest przemienione, wszystko jest zniszczone. Ta jej konstrukcja, tej twardej, bezczelnej gliny jest skruszona i ruszona, wszystko jest ruszone i ona się, ona się staje tak piękna, tak plastyczna, że, że on robi z nią cuda. On robi z tą gliną cuda. Ja też chcę, żeby Bóg, i Ty też chcę, żeby Bóg z Tobą robił cuda, nie? A dajesz się złamać? Czy wiesz, że tylko wtedy będzie mógł z Tobą zrobić cuda? Chwała Bogu, będzie mógł zrobić z Twoim życiem cuda. Będzie mógł zrobić w Twoim życiu cuda. Będzie mógł zrobić w Twoim małżeństwie cuda. Ale musisz, musi być wszystko ruszone. Bożą ręką, musi być wszystko skruszone. On dotrze do każdego Twojego zakamarka. Inaczej z tej gliny nie ulepi. Gdyby on tylko tak troszeczkę, wiecie, z wierzchu wziął, ją ogłaskał, ogłaskał, a w środku stara, rozleciałaby się w piecu. Nie zniosłaby wypalania. To są proste zasady. Ale Bóg ich te przykłady pokazuje, aby, aby nam to zobrazować. Oczyszczenie jest, powiem jeszcze raz, jest chyba najgłówniejszym i głównym procesem, jakiemu podlega chrześcijanin przez całe swoje życie. Bóg nas oczyszcza. Dlatego, że Bóg chce nastawić przed sobą jakimi? Doskonałymi. Bez smazy i bez skazy. Ja nie wiem, gdzie ludzie, gdzie wierzący ludzie tracą jakby realność patrzenia. Po prostu, kiedy to się, kiedy po prostu to czytają. no. I, i ja nie wiem, co, co myślą, bo nie chcą mówić, co myślą ale tak chętnie przyznajemy się, że myśmy są grzesznicy. My jesteśmy, tak, każdy z nas, bo kto, ja nie chcę, no ja, ja nie chcę przecież zasmucać Pana, ale, ale kto nie zasmuca Pana? A wiecie, takie nastawienie takiego, takiego niby baranka? Nie, nie, nie baranka. Nastawienie tego, kto nie, chcia, nie chce stanąć przed Bożym tyglem, nie chce Wejść tam, do tego Bożego Ognia. Woli zachować i narzekać. Bo gdy pozwolisz, gdy ostaniesz się przy tym ogniu, gdy Cię pali ten ogień, gdy się ostoisz, gdy wytrwasz, gdy pozwolisz złamać to, co pyszne, gdy pozwolisz złamać siebie, swoje ja, Wtedy, wtedy zobaczę, że to jest cudowne. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza w trzecim rozdziale, 10 do 12 wiersza, mowa o tym, o tym samym, tylko w innym obrazie. Gdybyśmy pomyśleli, chyba to, no nie wiem, czy to dotyczy, czy to Pan Jezus jest tym, tym, który staje i wytapia, i wytapia złoto, srebro, <śmiech> wypala. I jest to takie trudne. Jan mówi tak, głosząc słowo, zwracając się do ludu, mówi o Jezusie. Dziesiąty. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona.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 klepisko swoje, a więc jest oczyszczenie. Jezus przyszedł oczyszczać i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. A już i siekiera jest prołożona do korzenia drzew. Wiecie, przyszedł czas, Przyszedł kres. Wiecie, kiedy ja pracuję w lesie, jestem leśnikiem od kilku ładnych lat. Pod koniec życia Bóg tak ułożył moje życie, że się z budowlańca przemieniłem w leśnika, ale jako budowlaniec też pracowałem w lasach. Kocham, kocham lasy. Kiedy... Kiedy weźmiesz siekierę i pójdziesz, podejdziesz do drzewa i będziesz zły i zaczniesz je rąbać i zadawać mu rany, nawet może nawet mocne rany. Ale ci złość minie i zostawisz to drzewo, ono przeżyje. Zabliźnią się te rany, będzie chorować, będzie słabsze, ale przeżyje. Ale kiedy przyłożysz siekierę do korzenia, kiedy przetniesz korzeń. To kora może być piękna, mimo że nawet ją jeszcze pomalować na złoty kolor, uschnie. Nie ma życia. Kończy się życie. Czy rozumiemy, co mówi Jan, co mówi to słowo, że siekiera jest już przyłożona do korzenia drzewa. Nasze drzewo rodziło złe owoce, prawda? Nasze drzewo rodzi złe owoce. Nasze drzewo. Jezus nie przyszedł tylko naruszyć twojej kory, nie przyszedł tylko skarcić wzrokiem, znowu żeś kłócił się, znowu żeś, nie wiem, pornografię oglądał? Uuuu! Hmm. Jezus przyszedł przyłożyć siekierę do korzenia i wyciąć drzewo, usunąć Wszelkie drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, które nie ma rodowodu Bożego, które nie, nie wynika i nie czerpie soków z Chrystusa, wszelkie drzewo jest, jest skazane na, na śmierć. A to oznacza koniec dla pozoranstwa duchowego. To oznacza koniec dla obłudy. To oznacza koniec udawania. Umiemy udawać. Koniec maskowania. O, jak umiemy się maskować. To oznacza, że Bóg zagląda do wnętrza, do serca. I na tej podstawie sądzi. To oznacza oczyszczenie. Albo odrzucenie. Jeśli się nie poddasz. Jeśli uciekniesz, to oznacza, że Bóg już nie będzie, wiecie, przepychanki. No, Panie Boże, nie chciałem, ale... Tak się wydaje nam, że to taka wieczna przepychanka. Bóg miał dość tych przepychanek z Izraelem, prawda? Ciągłe przepychanki. Boże drogi, aż, powiem, aż współczujemy Bogu. Nawet jako ludzie współczujemy. Znowu ten Izrael. No taki sposób ich był wybrał. No takim znowu. i to zaglądanie do serca. Chciałbym taką dygresję w związku z tym, że przed nami Wieczerza Pańska. Zawsze, kiedy, kiedy przeprowadzam Wieczerzę Pańską, czytam z głębokim naciskiem też słowa, które Paweł zapisał, kiedy kiedy pisał o Wieczerzy Pańskiej. Kto jej pije niegodnie, winien, będzie krwi ciała Pańskiego. Kto jej pije niegodnie, bo, bo gdybyśmy sądzili, jej pije niegodnie, sąd własny je i pije. Sąd własny je i pije. Dlatego między wami jest wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Powiedzcie, bracia i siostry, w ilu przypadkach, bo to, że ktoś odszedł od Pana, to, że ktoś osłabł duchowo, to, że ktoś no, był fajnym chrześcijaninem, co się mu stało? Czemu oziemnął Albo w ogóle zostawił Boga, zostawił zbór i poszedł? Powiedzcie, ile razy myśleliście, że przyczyna leży w tym, że Wieczerzę Pańską przyjmował niegodnie. A, znacie taki przypadek? Nie, nie znamy. Ale Słowo Boże mówi, dlatego między wami jest... No mówimy, mówimy, no dlatego, możemy, mamy nieraz wytłumaczenie, no dlatego, bo tam go świat pociągnął, no dlatego, bo dziewczyna się trafiła ładna ze świata i zostawił Boga, czy chłopak, no dlatego, bo go pieniądze, no dlatego... Ale Słowo Boże mówi, dlatego jest między wami wielu słabych i chorych. Bo brak, brak osądzania samego siebie. Bo wieczerza pańska to nie tylko wspominanie śmierci Jezusa Chrystusa i mówienie, że tam za nas umarł, tam krew swoją przelał. Ale to jest moment, kiedy my, bo będziemy przyjmować za chwilę ciało i krew Pana Jezusa. Tak Jezus powiedział, to jest ciało moje, bierzcie, jedźcie, to jest krew moja, a kto je i pije niegodnie, winien będzie nie chleba i wina. Prawda? Winien będzie ciała i krwi pańskiej. W takim momencie, jak dzisiaj będziemy przeżywać, Jezus, powiem, powiem bardzo głęboko, wnika w nasze serce i odważa się mówić, chce powiedzieć wiele rzeczy. Czy wiecie, że Pamiętacie, może tylko nie mieliście tego w świadomości, że, że Jezus po raz pierwszy powiedział Judaszowi, powiedział przy uczniach, jest między wami jeden, który mnie wyda. To się zdarzyło kiedy? Po raz pierwszy i jedyny? Przy wieczerzy pańskiej. Ileż okazji było, żeby Jezus to powiedział, ale nie mówił. Ale wieczarza pańska, kiedyś się zasiedli za stołem, jest to moment, kiedy Pan Jezus głęboko patrzy w serce. Nie to, że On nie widział tego, ale jest to moment, kiedy On chce powiedzieć stop. Wiecie, to był sąd Jezusa Chrystusa. Zbawienny sąd, który wystawił Judaszowi. Ale Judasz go nie przyjął. Judasz odrzucił, Judasz uciekł od tego ognia i za chwilę usłyszał. Co masz robić? Rób szybko. To jest bardzo, bardzo ważne. Wiecie, mamy się nauczyć sądzić samych siebie. Mamy się, oczywiście to nie, nie, nie bo to Duch Święty nas sądzi, On mówi, On mówi nam wszystko. Ale jest to moment, kiedy musimy się nauczyć, jak otwierać serce dla Boga. Jak powiedzieć, Boże, przebadaj moje serce, tak jak Dawid się modlił. To jest ten moment, Boże, co widzisz jeszcze nie tak w moim życiu. I kiedy ci cokolwiek przyjdzie na myśl, co jest nieuregulowane, to ureguluj to. To przeproś Boga, to odrzuć tą nieczystość, nieprawość. Jeśli stoi obok ciebie żona, to odwróć się do niej i przytul ją i powiedz przepraszam. Jeśli nie masz tej możliwości, to możesz powiedzieć, Panie, pierwsze słowa skieruję do mojej żony, gdy wrócę. Wiesz, jakie to będą słowa? Rozsądź samego siebie. Bo Słowo Boże mówi, niech, niech so, bo kto sądzi samego siebie, nie podlega sądowi. Mamy sądzić samych siebie i tak niech je z kielicha tego i z, wina tego, i z chleba tego, niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Pan Jezus nie mówi, osądź siebie i uciekaj i jesteś niegodny. Pan Jezus mówi, osądź siebie i podejmij decyzję i wydaj wyrok i skończ. Ale otwórz swoje serce. Bądź szczery przed Bogiem. W ręku Jego jest wyjadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Znowu ten ogień, tak? Ten ogień, o którym jest napisane. Wiecie, ten ogień taki bardzo, bardzo gorący, taki straszliwy ogień spadł na tego bogatego młodzieńca. Kiedy Jezus powiedział jednego Ci tylko brak. Idź, sprzedaj swoją majętność. To był straszny ogień. Sprzedaj, rozdaj ubogim. To był straszny ogień. O, o ile by był mniejszy, gdyby powiedział: Idź, jedną trzecią ode, albo swoje, te, co masz w domu, rozdaj, Reszta niech będzie Twoje. Powiedział: Idź, sprzedaj wszystko, co masz. Straszny ogień. Ten ten prawdziwie, hutniczy ogień. A potem przyjdź i naśladuj mnie. Był gotowy wtedy, byłby gotowy przyjść i naśladować Jezusa i wzrastać. Wiecie, ale On nie zniósł tego ognia. Kto się ostoi przy tym ogniu? Bracia i siostry, ostoisz się? Chcesz się ostać przy tym ogniu? Nie bój się tego ognia. Nie bój się Bożego ognia. Bożego ognia nie bój się. On ci nie zrobi krzywdy. Chwała Bogu. On ci nie zrobi krzywdy. On pali tylko to, co nieczyste. On pali tylko plewy. Po to, by ziarno czyste mieć, byś był czysty. Kiedyś Bóg musiał znosić plewy. Razem z ziarnem musiał znosić plewy. Ale ten za inną społecznością. Dlatego gdy przyszedł Jezus, przyszedł oczyszczać lud Boży. Nie tylko powołać lud Boży, nie tylko się liczy to powołanie, które tam Izrael wspomina po dziś dzień. Ojciec nasz Abraham, Bóg nas wyprowadził wielką, możną ręką, ale Jezus mówi, a co dzisiaj? A co dzisiaj? Bóg się objawił w świątyni, nie tylko początek, wspaniały i piękny. A dzisiaj ta świątynia przypomina jaskinie niezbójców. Pan Jezus przyszedł nas oczyszczać, abyśmy byli czystymi, abyśmy byli bez zmazy, bez skazy na dzień Jego przyjścia. Musimy do tego dojść, bracia i siostry, to musi się stać rzeczywistością w naszym życiu. Musimy pokonać grze, który jest w nas, przez moc Bożą, przez moc Ducha Świętego, nie, nie własną. Ale tak chętnie słuchamy o dziełach Ducha Świętego, tam były takie rzeczy, się działy, uzdrowienie przyszło takie cudowne, chociaż tego autentycznego jest bardzo mało, tych uzdrowień, ale inne rzeczy tam się dzieją, takie i tak dalej, i objawienia, i proroctwa takie, tak, tak tęsknimy za dziełem Ducha Świętego, za działaniem Ducha Świętego. Kiedy patrzymy na swoje życie, jakby go nie mamy, ale kiedy, kiedy zaczniemy walczyć przeciwko porządliwościom ciała, duszy, jak Paweł, nie na żarty, a na pięści, tak biegnę, aby nagrodę otrzymać, nie żeby przegrać, jeden tylko otrzymuje nagrodę, a wszyscy biegną, a więc jak trzeba biec, jak trzeba biec, zapomnieć o wszystkim. Naprawdę, wszystko włożyć, cał... I Paweł tak, tak walczył i tak bieg. Jeśli zaczniemy tak biec, jeśli zaczniemy ten bój przeciwko sobie, przeciwko starej naturze, przeciwko temu, co się podnosi, co chce żyć jeszcze, co chce panować, a przecież już nie mamy do tego prawa. I ono nie ma do nas prawa, chwała Bogu. Kiedyś miało prawo, kiedyś było naszym panem i mówiło, a my żeśmy musieli to robić. Kiedy zaczniemy to czynić w naszym życiu, zaczniemy doświadczać mocy Ducha Świętego, potężnej mocy Ducha Świętego. Wiesz, nie będzie ci potrzebne przewrócenie się w tył i płynie się ciebie pytają, a co tam przeżyłeś? A nic, nie wie, nie wie, co przeżył, ale coś zwykłego, bo się przewrócił. Kiedy zaczęły się te przewracanki, to... Akurat w naszym zbożu była taka grupa ludzi, która zachwycona była tym. I po raz pierwszy lider tej grupy przewrócił się. No, w tył zamknął oczy, poleciał i leżał tam. Pięć minut albo ile. I później się go pytali, stąd to mówię, tak? Stąd to wiem. Ale co, gdzie byłeś? Oni myśleli, że w siódmym, dziesiątym niebie był. Nic nie wie. Nic nie wie. No, ale, ale, ale duch się ciebie dotknął. Dzięki za takiego, takie dotknięcie ducha. Ja powiem Wam o moim takim dotknięciu ducha, najpotężniejszym wtedy w moim życiu. Że byłem kilka lat wierzącym, szukałem, pręcniłem za tym. I kiedy zrozumiałem, że kiedy przychodzi gniew, kiedy przychodzi chęć obo, obrazu, kiedy przychodzi chęć, żeby coś tam żonie powiedzieć przykrego, no bo mam rację, bo przecież ja jak nie powiedzieć, jak nie powiedzieć kiedy mam zatrzymać swój język, kiedy zrozumiałem, że mam się zapierać samego siebie, bo jeśli się nie zaprę, to czynię swoją wolę, jak czynię swoją wolę, to się Bogu nie podobam, bo kto żyje według ciała, Bogu podobać się nie może, bo zamysł ciała to śmierć. To zrozumiałem i przychodzę do pracy, miałem taki plan dla żony, taki piękny, bo na cały dzień w domu, a ja w cały dzień tej uciążę, wezmę ją, pojedziemy, takie piękne miejsce, radość będzie i ona, ona będzie szczęśliwa, a ona, ona usłyszała to i co ty, co sobie wymyśliłeś, co sobie wymyśliłeś, przecież dzisiaj mamy jechać tam i tam. Nie, kochany, no to, ale to możemy tam pojechać ju, jutro. No nie, no ja już nie, nie jestem nastawiona na to idziemy. O, a, a tu się zaczyna podnosić burza w moim sercu. Jak to? No, no, no jak to? Ja, jak to? Jak to? no teraz powiedz jej, co, to, co ty o tym sądzisz, powiedz, powiedz, a ja wiedziałem, że nie mogę powiedzieć, a tutaj rośnie i rośnie i rośnie i, i uciekłem, uciekłem z tej kuchni i do, modlić się, wołać do Boga, modlić się i wołać do Boga, i wpadłem do tej łazienki, zamknąłem się, stoję nad wanną i mówię: Boże, daj mi zwycięstwo, Boże, nie pozwól, żeby mi to, żeby wypłynęło to z mojego serca, żeby to zalało całą moją duszę. I widzę, że przegrywam. Nie mam siły. Nie mam siły tego cofnąć, nie mam siły tego zatrzymać, żalu, złości obrazy, to tak piękne, to tak mocne, to jest wtedy tak smakuje, chociaż gorzkie, nie ma innego wyjścia. I stoję tak na tą wanną i tak widzę, że przegrywam, czuję, że przegrywam, mimo że wołam do Pana. I takie dwie gorzkie łzy mi wypłynęły, takie goryczą, one były tak gorzkie, że ja tak stoję na tą wanną i sobie pomyślałem, taka myśl mi przyszła, gdyby ta wanna była pełna wody. I te moje dwie łzy by tylko tam spadły Cała woda by się zamieniła w gorycz Tak były gorzkie I te słowa mi przyszły na myśl Nędzny ja człowiek Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Ja to dokładnie rozumiałem To jest ciało śmierci To co się podnosi w moim sercu to jest śmierć Któż mnie wyzwoli z tego ciała śmierci? I wtedy moment, sekunda, wszystko spadło. Wszystko spadło, wolny, serce wolne, dusza pełna radości. W jednym momencie ja doświadczyłem, co to jest moc Ducha Świętego. I możesz tak doświadczać tej mocy Ducha Świętego. W każdej takiej okoliczności powinieneś doświadczać, nie będziesz wtedy szukał, żeby się przewrócić, żeby pojechać gdzieś tam, gdzie się Duch objawia, bo tak się objawia. Będziesz znał, co to jest Duch Święty. Będziesz wiedział, co to jest Duch Święty. Kiedy mówimy o świętym życiu, kiedy mówimy o czystym życiu, już ostatnia myśl, którą o której chcę powiedzieć, to wielu w tym momencie mówi: nie, nie, nie mogę żyć święcie. Nie da rady żyć święcie. Po prostu to jest, to jest niemożliwe. Jak to? Przecież mamy żyć świętym życiem, świętym życiem. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Nawet Jan, Jan pisze niesamowite, że no nie, nie, nie do wiary. Dla wielu jest to nierealne, nie wiadomo, może źle tłumaczone. I każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, że przyjdzie, tak? I jak przyjdzie, będziemy tacy jak on. Każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się. Jak, jak teraz możesz mówić, jeśli, je, jeśli mówisz, ja grzesznikiem, my grzesznikiem, my słabi, my słabi, każdy z nas jest grzesznikiem. To jak będziesz podobny do Jezusa? No, to taki się cud stanie. No, taki się cud stanie, taka przemiana, no, bo to będzie przemiana. Przemiana ciała, przemiana tego, co skażone, ale nie tego, co nieskażone, nie tego ducha, który dał Ci Bóg. Nie tych szat białych, które ci dał. Nie tego nowego serca, które ci dał mięśni, z tego nie. Tego nie. Każdy, kto tą nadzieję w nim pokłada, że przyjdzie i będę podobny do niego wtedy, oczyszcza się. Tak jak on jest czysty. Tak jak on jest czysty. Boże. Wielu mówi, to jest niemożliwe. Gdyby tak miało być, gdyby to było prawdą, to, to, to musiałbym otrzymać święte życie w darze. Po prostu. Zgoda. W darze. To jest dar. Święte życie, bracia i siostry, to jest dar, Boży. To jest dar, Boże. Uwarunkowany jak wszystko. Królestwo Boże to jest dar Boży. Ta najpiękniejsza perła to był dar Boży, ale żeby on ją dostał, to co on musiał zrobić? Co to za dar? Co on musiał zrobić? Sprzedać wszystkie? Wszystkie? Wszystkie do tej pory zebrane? Tak, tak. Wszystkie do tej pory zebrane. To, że znalazł skarb, to był dar. Królestwo Boże z darem Bożym, życie wieczne z darem Bożym ale żeby, żeby być Jego właścicielem, żeby to stało się Jego, to co musiał zrobić? Sprzedać wszystko, co ma. A jaki tam bieg załamany, że musi sprzedać wszystko, co ma, tak? <grych> załamany? Jest napisane pobieg z radością. Pobieg z radością. I sprzedał wszystko, co miał. I kupił tą rolę. I szczęśliwy. Tak, życie święte jest Bożym darem. Izajasz na koniec, 61 rozdział. Izajasz w takiej wielkiej radości pisze te słowa, Dziesiąty wiersz. Będę Bardzo się będę radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga. Jeszcze raz, bardzo się będę radował z Pana. Bardzo, nie tylko tak, będę się radował, bardzo będę się radował z Pana. Weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż, dlaczego, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak kapłan i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. Zobaczcie, kochani, obłok mnie w szaty zbawienia. Zbawienie dostałeś za ile? Za darmo. Dar Boży? Po prostu Bóg cię obłok w szaty zbawienia, prawda? Dar Boży. Ale co dalej czytamy? Przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. Ile dałeś za to? Dar, taki sam jak zbawienie. Wszyscy zbawienie wzięliśmy. Było coś ponad nasze siły w tym zbawieniu, jakie braliśmy? No nie, bo wszyscy mamy zbawienie, prawda? Chwała Bogu. Czy Jezus jakiś pu, pu, taki, taki pułap zrobił, że ty nie? No nie, wszyscy mamy zbawienie. Wzięliśmy zbawienie. Wzięliśmy Boży dar, bo obłok mnie w zbawienia, Jezus. Bóg. Ale dalej jest napisane, że przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości. To samo. Obluk, a przyodział to są dwa wielkie dary. Obluk i przyodział. Takie same dary, tej samej miary dary. Dary, kochani, to jest Boży dar dla nas. Bóg przygotował nam dobre uczynki, abyśmy w nich chodzili. Bóg nam przygotował, położył nam kawę na ławę, położył nam na stół, bierz i jedz, bierz i się ciesz. Naprawdę tak jest. O no gdyby było inaczej, nikt by nie mógł być nazwany świętym, sprawiedliwym. Jest tak. Chwała Bogu, że tak jest. Poddaj się Bożemu oczyszczeniu on cię przepławiać będzie jak srebro i złoto, siedem razy przepławione, bo takim mamy być. Czy, czy ta wiadomość, że czy ta wizja Pana Jezusa ciebie cieszy, czy też martwi albo może przeraża, lecz kto będzie mógł znieść dzień jego przyjścia, gdy się, gdy, gdy się okaże, gdyż jest on jak ogień odlewacza, jak łuk foluszników, Usiądzie, aby wytapiać i czyścić srebro. Będzie czyścił synów Lewiego. Ja dziękuję Bogu, że to Jezus wziął odpowiedzialność za to. Gdyby mi kazał iść i się oczyszczać, byłbym przerażony, śmiertelnie przerażony. Także się cieszę, że to On wziął swoje ręce. Jak to działa na ciebie, taka wiadomość? Jak działa, że Jezus przyszedł nas wypalać i oczyszczać? Czy się cieszysz, czy jesteś przygnębiony? Jeśli przygnębiony, to z jakiego powodu? Może tego, że miłujesz siebie, miłujesz swoje życie, a Bóg chce je zniszczyć, spalić. Jeśli jesteś przygnębiony, to chyba dlatego, że kochasz, jeszcze kochasz to, co masz w sercu, a co powinno spłonąć. Pan Jezus mówi, kto chce zachować swoje życie, straci je, na pewno straci. Bez wyjątku wszyscy, którzy chcą zachować swoje życie, stracą je. Ale kto je straci dla mnie, to je zyska. A jeśli się cieszysz, kiedy się cieszysz? Gdy bardziej kochasz Boga niż siebie. Bo Bóg po to nas oczyszcza. To jest taki niesamowicie potężny i wielki powód. Będzie ich czyścił, jak pukał, jak złoto i srebro. Potem, potem, jak ich będzie czyścił i pukał, się poddadzą temu. Potem będą mogli składać panu ofiary sprawiedliwości. Kiedy przychodzisz na nabożeństwo z brzemieniem grzechów i jedyną Twoją modlitwą jest przebacz mi Boże, bo narozrabiałem. Przebacz mi Boże, bo jestem brudny. To nie jest ofiara chwały. Powiem, nawet gdy potem mówisz dziękuję Ci, że mi przebaczyłeś. To nie jest ofiara chwały. Ale gdy przychodzisz, a zwyciężyłeś swoją słabość, a podjąłeś bój i odparłeś pokusy, zwyciężyłeś i przychodzisz i mówisz, Boże, chwałę Ci oddaję za wczorajsze zwycięstwo. Boże, chwalę Ciebie. Boże, jesteś wielki, jesteś wspaniały. Boże, mnie takiemu marnemu dałeś zwycięstwo. Chwała Tobie, to jest ofiara chwały. Piękna ofiara chwały. Bóg na takie ofiary czeka. Wtedy będą, potem będą mogli składać Mu ofiary sprawiedliwości. Gdy się cieszysz z tego, że jest taki ogień, radujesz się dlatego, że widzisz ogień, który niszczy zło w tobie, bracia i siostry, bo to dotyczy naszego ja, naszej starej natury, nie tego diabła, wiecie, tam co innego go odstrasza, nieboży ogień. To dotyczy oczyszczenia nas i, i jeśli widzisz zło w sobie, to, to nie jest to powód do załamania się, ale jest to powód do tego, by powiedzieć idę do tego ołtarza Bożego, który wypala i gdy działa ten ogień, gdy to dzieło Bożego ołtarza oczyszczającego dokonuje się w naszym życiu, wtedy przychodzimy i składamy ofiary Bogu. A powiem wam tak, to jest, to jest, ja, ja nie wiem, to jest, a to jest całkiem inna ofiara. Kiedy wiesz, żebyś przegrał, bo z każdym grzechem przegrasz, gdybyś tam stanął ze swoimi siłami i kiedy masz z tego świadomość, a zwyciężasz. Wiecie, naprawdę to się, to się samo z siebie rodzi. Rodzi się ta chwała dla Boga. Ona po prostu się rodzi sama. Nie trzeba się zmuszać, nie trzeba myśleć, co mi ten Bóg uczynił, że mu podziękować. No nic takiego wielkiego mi nie uczynił. Ani snu mi nie dał, ani proroctwa mi nie dał, ani nie uzdrowił mi, ani. No ale no, trzeba dziękować, bo dobre. Ale kiedy to zwyciężasz, to, to, to, to się rodzi w sercu. To jest naprawdę. I, i powiem, i wtedy, i wtedy będziesz mógł też i podnieść swoje ręce, chociaż może nigdy w życiu ich nie podnosiłeś. Wiecie, ja, ja, ja nigdy nikogo nie namawiam do podnoszenia rąk. Nie, nie chcę nikogo nauczyć podnosić ręce do Boga. Jak widzę te grupy uwielbiające, które ledwo wyjdą, już podnoszą ręce do Boga, to sobie myślę. No nie, nie zachęcam sobie, ale wiecie, kiedy, kiedy jest prawdziwa radość, kiedy jest prawdziwa obecność Ducha Świętego, kiedy jest ten głęboki Boży pokój, kiedy jest ta wdzięczność, to chociaż nigdy w życiu nie podnosiłeś rąk, to, to, to, to wylecą Ci w górę. Wylecą Ci w górę i tak, powiem im wyżej je podniesiesz, tym więcej z tego nieba spływa, wiecie? Tym więcej z tego nieba spływa radości. Tym więcej z tego nieba spływa chwały Bożej. Jest, to jest tak cudowne i to jest tak piękne. Niech Bóg błogosławi nas wszystkich, bracia i siostry. Chwała Jezusowi, że przyszedł takie potężne, zupełne, bo to jest zupełne Boże dzieło. No ja już oczywiście mówiłem o jednym, ja powiedziałem, chcę z wami razem zapatrzeć się jednej z wizji. Moim zdaniem najbardziej istotnej w naszym życiu, a, a chyba najmniej widzianej, bo jakbyś nie wiem, nie rozumieją tego ludzie albo nie wiedzą, kiedy ten ogień będzie. Życzę wam wszystkim doświadczenia mocy tego ognia. Żaru, żaru, żaru, będzie palił życie, nie dziw się, będzie palił ciebie, ciebie będzie palił, nie twoją żonę, nie twoje dzieci, nie pastora, nie braci tutaj, ale ciebie będzie palił ten ogień, żaru, naprawdę żaru. Będziesz wołał gorąco do Boga, będziesz wołał tak, jak ja tam w tej łazience wołałem do Boga i chyba będziesz podnosił, Boże, ratuj mnie i zrozumiesz, jak się Jezus modlił i dlaczego się tak modlił. Dlaczego z wielkim wołaniem i z łzami za dni swojego życia w ciele wołał do Ojca, wołał do Ojca z wielkim błaganiem i ze łzami, z wielkim błaganiem i ze łzami. On nie mówił, ojcze, ja jestem twój syn, ty oczywiście mi dajesz. Nie, nie, nie, tak jak ja się modlę, tak jak ty się modlisz. On był poddany tak samo jak ty, tak samo jak ty. I zrozumiesz, dlaczego on tak się modlił, ale taka modlitwa, takie wołanie, chwała Bogu, daje zwycięstwo. Bóg je wysłuchuje. Amen. Nasz drogi Panie, dziękujemy, że przyszedłeś, aby dać nam życie i to obfite życie. Dziękujemy, że przyszedłeś, aby zbawić nas z naszych grzechów. Nie tylko przebaczyć nam nasze grzechy, nie tylko przyjąć nas w naszym grzesznym stanie, ale zbawić nas z naszych grzechów, wyratować nas z ich dominacji, wyratować nas spod władzy szatana, spod władzy naszego własnego ja, skażonego grzechem. Dziękujemy, że przychodzisz jak folusznik. Który pierze brudne szaty Z tym ługiem, z tym mydłem Które rozpuszcza ten brud Które usuwa ten brud Dziękujemy, że przychodzisz Jak odlewacz z ogniem Który pali, wytapia I zmienia, oczyszcza tego pragniemy, Boże nasz, pragniemy doświadczać Twojego dzieła przemiany. Nie chcemy stać w miejscu, nie chcemy mówić jedynie o zbawieniu, o uświęceniu, o nowym życiu, ale pragniemy być poddani temu procesowi uświęcenia, oczyszczenia, uwolnienia spod panowania wszelkich złych władców, Abyś Ty jedynie panował nad naszym życiem, aby Twój Święty Duch płynął przez nasze życie, aby te żywe wody wytryskiwały z naszych serc ku życiu wiecznemu. Abyś Ty, Panie, prawdziwie panował w każdym z nas, aby Twoja wola działa się w naszym życiu, tak jak doskonale dzieje się w niebie, aby Twoje Królestwo ziszczało się w każdym z nas. Pomóż każdemu z nas poddawać się Tobie. Mów do nas, nie pozwól nam zatwardzić nasze serca. Nie pozwól nam pozostać tą bezczelną, twardą gliną. Daj, byśmy uniżali się przed Tobą i poddawali się pod Twoją mocną rękę. A Ty, Panie, zmieniaj nas, kształtuj nas, abyś swego czasu w ten wielki dzień wywyższył nas. Tak jak swego Syna, który uniżył się, stał się sługą, wyparł się samego siebie, nie żył dla siebie, nie zaspokajał własnych porządliwości, ale szukał Twojej woli, szukał Twojej rozkoszy, szukał Twojego Królestwa, Twojej prawdy i tak żył i wezwał nas, abyśmy Go naśladowali. Pomóż nam, kochany Panie. Doświadczać w coraz większej mierze Podobieństwa do naszego Pana Jezusa Chrystusa W poddaniu się Tobie W służeniu Tobie W wielbieniu Ciebie Całym naszym życiem Amen Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy Panie Jezu, dziękujemy Tobie, że Przyszedłeś uratować nas. Prawdziwie uratować nas, Panie. Nie tylko podać nam rękę, Panie, gdy byliśmy w tym bagnie, ale wyciągnąć nas z tego bagna. Panie, nie tylko wyciągnąć, Panie, ale też omyć nas z tego smrodu, Panie, z tych nieczystości. Panie, przyszedłeś dać nam pełną wolność, Panie. Dziękujemy Ci za to. Panie, dziękujemy Ci, że uczysz nas, jak tą wolność czerpać, jak się nią radować, jak w niej żyć. Dziękujemy, że to wszystko jest w Tobie skryte, Panie, i jest do odkrycia, Panie, jest do wzięcia, Boże. Ty uczysz nas żyć, Ty dałeś łaskę, która nas uczy, jak żyć sprawiedliwie i pobożnie, jak wyrzec się bezbożności, światowych porządliwości, jak, jak zniszczyć to, co w życiu, w sercu naszym gnieździ się, Panie, co się wydobywa z serca, czy chce się wydobyć. Panie, dziękuję Ci, że uwolniłeś nas też od mocy diabła, Panie, i nie musi już nami rządzić i nie ma prawa, Panie. Dziękuję Ci, że uwolniłeś nas, Panie, od mocy grzechu i od mocy ciała naszego, Panie. Że już nie jesteśmy dłużnikami ciała, by, by żyć według ciała, Panie. Ale możemy żyć według ducha, Panie. I nim sprawy ciała umartwiać. Chwała Ci za Ducha Świętego. Dzięki Chwała Ci, że zlałeś swoją obietnicę, wypełniłeś ją, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, Panie łaskawy i błogosławimy Twoje święte imię. Cudownym Bogiem jesteś. Chwała. Cudownym Zbawicielem jesteś. Cudownym Panem jesteś. Chwała Ci na wieki. Amen. Amen. Amen. Amen. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, ze swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował. Do naszego Boga, gdyż jest choim w odpuszczaniu. Bo myśli moje, to nie myśli Wasze, a drogi Wasze to nie drogi moje, i Lecz jak niebiosa są wyższe, niż ziemia, Tak moje drogi są wyższe, niż drogi wasze, I myśli moje, niż myśli wasze. Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba, I już tam nie wraca, a na raczej wrasza ziemię, I czyni ją urodzajną Tak porasta roślinnością, I daje się w na chleb. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, Nie wraca do mnie puste, lecz wykonuje moją wolę, i spełniał pomyślnie to, z czym je wysłałem, bo z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przeprowadzeni. Góry i pagórki wybuchną przed wami okrzykami radości, a wszystkie drzewa polne będą plaskali w dłonie. Zamiast błogów wyrośnie cyfry, zamiast pokrzywy wyrośnie mirt. I będzie to dla Pana chlubą znakiem wiecznym, który nie niszczeje. Panie Boże, także dziękuję Ci Panie, że Twoje drogi są wyższe niż drogi Wasze. Ale też dziękuję Ci Pani, że Twoje Słowo, które Ty posyłasz, zawsze wykona swoją pracę w nas i pani, ono będzie skuteczne. Pani, dziękuję Ci, że to jest nasz, nasze serca, znasz nasze drogi i całe nasze życie jest jak księga odkryta przed Tobą, Boże, i nic się nie ukryje. I to, co dla ludzi się wydaje sprawiedliwe, może być dla Ciebie haniebne. A to, co ludzie gardzą, może być zniosłem, u Ciebie, Panie. Bo Ty, Boże, badasz serca i nerki. I Ty znasz życie każdego z nas. I, Panie Boże, Sprawiedliwy, Święty, Boże pełny chwały, sądź nas, Sprawiedliwie, Boże, tak jak Ty jesteś, Sprawiedliwy. Napełnij nas swoją chwałą. Prowadź nas, Panie, i pocieszaj nawet, jak ludzie będą nam gardzić. I wskazywać palcem, bo Ty, Panie, inaczej patrzysz i Twoje drogi są inne niż to, co ludziom się wydaje, że jest sprawiedliwe. Bądź uwielbiony, Panie, że każdy, kto ucieka się do Ciebie, kto u Ciebie szuka schronienia, kto u Ciebie szuka sprawiedliwości, to sprawiedliwość i schronienie znajdzie. Dziękuję Ci, Panie, że kiedy ludzie zawodzą, kiedy ludzie oceniają źle drugiego człowieka, kiedy sądy świeckie zawodzą i wydają złe wyroki. My mamy, Panie, schronienie w Tobie i możemy zawsze przyjść do Ciebie i wylać nasze łzy i przeżywać nasze trudne chwile przed Twoim obliczem, ponieważ Ty, Panie, nas rozumiesz i znasz. Panie, dziękuję Ci, że Ty, kiedy wkładasz na nas brzemię, to jest to słodkie brzemię, jest to brzemię, które możemy znieść z radością, kiedy człowiek na nas wkłada brzemienia, to jest to śmierć. Bądź wielbiony, Boże Święty, prowadź nas, Panie, aby Twoje Słowo się w nas wypełniało, aby nasze życie było życiem, Panie, godnym Twojej chwały. Amen. Amen.